Siema, dla ZSR nagrywają generał i Leciu. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony naszym starszym braciom w wierze tak zwanym Czyli, co dużo, dużo mówić, narodowi Izraela, zwanego potocznie Żydami Dobrze więc, na pierwszy ogień pójdzie Żyd I to nie byle jaki Żyd, Saul Wachl Był to człowiek żyjący na przestrzeni XVI-XVII wieku który zasłynął w historii tym, że przez jedną noc był królem Polski. No to jest oczywiście troszkę obrosków legendy, bo no jest to sporne, no, niby szlachta go tam w Lublinie nie wybrała. Znaczy, inaczej, inaczej. To ale... Historia była taka, że Saul był niezwykle mądrym Żydem, nawet miał no, wiele przywilejów królewskich, jeżeli chodzi o handel, a był on sługą e, Mikołaja Radziwiła. I pewne, podczas elekcji że Mikołaj został wybrany, Jednakże nie chciał, nie chciał być królem Polski i dlatego, dlatego właśnie stwierdził, że jego najbardziej zaufany człowiek, czyli Saul Wachl, przejmie tron. Bo się nadaje po prostu na, na króla. A noż. Niby był tym królem przez jedną noc. Nie i... został tak naprawdę koronowany, był no, królem elektem. Bardzo podobną legendą do legendy o Saulu Wachlu jest legenda o Abrahamie Prachowniku. Jej yy, akcja datowana jest na. Wczesne średniowiecze 842 rok, średniowiecze wczesne, jeszcze przed dynastią Piastów, nawet tej, tą legendarną, bo według podań właśnie Żyd ten został wybrany na przywódce Polan po obaleniu Popiela, z tym, że nie przyjął tego zaszczytu i zamiast niego został wybrany właśnie legendarny założyciel dynastii piastowskiej, czyli Piast Kołodziej. No tak, to jest... Kolejną bardzo ważną postać żyjącą w Polsce, a będącą Żydem, jest Elimelech z Leżajska. Jest to jeden, czy był to jeden z pierwszych cadyków w historii judaizmu i pierwszy cadyk w Polsce. Cadyk jest to charyzmatyczna osoba duchowna. Hmm, przywódca trochę polityczny, bardziej jednak duchowy. Dla Żydów, no, z całego rewiru. Co więcej o nim powiedzieć można? Był on przywódcą Hasydów. Tak, Hasydzi to jest taka ta najbardziej skrajnie ortodoksyjna grupa w religii żydowskiej. Żydów dzielimy na Żydów zreformowanych, Żydów ortodoksyjnych i Żydów, właśnie, Hasydów. Chasyd. Gdzie Hasydzi całe swoje życie mają podporządkowane Talmudowi, czyli tej swojej księdze praw. Tak, co ciekawe, według legend e, e, Elimelech potrafił za życia rozmawiać ze, ze zwierzętami, a także leczyć nieuleczalne choroby. Dzięki temu zyskał. Coś ala status świętego w chrześcijaństwie i co roku w rocznicę jego śmierci do Leżajska zjeżdżają się pielgrzymki Żydów z całego świata. No byłem wtedy, byłem w tym Leżajsku raz właśnie, że tak powiem, pooglądać jak to wygląda. Jak ci Żydzi tłumaczą, że w momencie, w rocznicę jego śmierci jego dusza jest najbliżej ziemi i oni zanoszą do niego różne prośby. I właśnie na tym to polega, że no, że oni chcą jak gdyby prosić o jakieś specjalne łaski. Ogólnie na moim Facebooku można sobie obejrzeć galerię zdjęć z Leżajska. I w tym momencie przypomniał mi się taki stary, stary żart, to może rzucę raz. i żeby nie było, nie jesteśmy antysemitami, czy coś, zwykły żart tak luźno nawiązujący do no, tematu. No bo trzeba by nas też uznać za francuzofobów jednak. No tak. I co tam jeszcze? Nieważne, nieważne. No, sam żart... CNN postanowiło zrobić materiał o Izraelu. Pojechali do Rzeczonego Kraju. Chodzą akurat przy... W, są całkowicie w Jerozolimie, tam nagrywają różne sceny, rozmawiają z ludźmi i tak zwrócili przez ten czas uwagę, że jeden stary, pobożny Żyd tak codziennie przez niemal, że cały dzień stał przy ścianie płaczu, czyli resztkach poświęceni Salomona i codziennie się tak gorliwie modlił, tak po prostu zanosił do Boga modlitwy tak, takim pra, prawdziwym, świętym entuzjazmem. Czy może entuzjazm ze słowa, ale no, w każdym razie tak bardzo gorliwie się modlił. No i postanowili, że zarobią z nim wywiad. No i tak w... No, witamy Pana, my jesteśmy z CNN-u, chcielibyśmy z Panem zrobić wywiad. Jak ma Pan na imię? No, ja jestem Joakim. Panie Joakimie, bo tak widzieliśmy przez te parę dni, tak codziennie Pan się gorliwie modlił, tak Pan zanosił modlitwy. O coś tak Pan modli? No, o pokój na świecie, żeby się ludziom dobrze żyło, nie tylko tutaj, ale w ogóle tak... No, bardzo bym chciał, żeby świat się zmienił, i proszę Boga, o to właśnie, żeby, żeby to jednak świat się stał lepszym miejscem. Hmm, jak efekty pańskich modlitw, no, jakbym mówił do ściany. Pozostając w tematyce żydowskiej, ciekawostka z okresu średniowiecza, z panowania Mieszka Starego, czyli to jest, jeżeli się nie mylę, XIII wiek, no dokładnie z przełomu XII i XIII wieku. Tak, tak. Chodzi tutaj o pewien przywilej, który został nadany wtedy Żydom. To od tego zaczyna się, zaczyna się cała historia. Były to przywilej mienniczy, gdzie to właśnie już od XIII wieku właśnie przedstawiciele no, narodu żydowskiego pracowali w miennicach. I wybili oni właśnie za panowania Mieszka Starego monetę zwaną brakteatem. Jest to moneta z cienkiej, srebrnej blaszki, wybita tylko po jednej stronie. Ta moneta jest o tyle ciekawa, że jest jedynym dowodem na istnienie języka zwanego językiem judeopolskim lub judeosłowiańskim. Jest tam napisane w, języku, w alfabecie hebrajskim, Mieszko Król Polski, w takim fonetycznym brzmieniu języka polskiego i to jest jeden, jedyny chyba, z tego co się orientuje, dowód, dzięki któremu y, historycy, no i językoznawcy wiedzą o tym, że taki język istniał i był używany w społeczeństwach żydowskich w średniowiecznej Polsce. Einstein był Żydem. Dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji, naszej audycji i zapraszamy na kolejną w nieokreślonej, nieokreślonej przyszłości, przyszłości, czyli prawdopodobnie za tydzień. tak. Pożycz człowiekowi pieniądze, kupisz sobie wroga. Przysłowie żydowskie.